Spin Express. Nie tylko dla or How are you? Mm. Too. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Mm. Nie tylko dla mm. First best. And always. This call will be charged at local rate. Welcome to DialWise. Please enter the number you would like to call and finish by pressing the hash button. One moment, please. Tak, słucham? Halo? Halo? Witamy, witamy. Telemost, nas słychać? Jesteś na moście tam gdzieś? Tam. No. Witamy serdecznie, tam Filipie. Drogi, którą godzinę masz u siebie, powiedz? 9.01. Niemożliwe. a u nas która godzina? Jakoś tak. Ale to u nas musi być 8.01. Witamy serdecznie w podcaście numer 20. Pięć. 25, czyli... No. Chili? Czyli normalnie ćwierćwiecze podcast? Czyli ćwiartka. My tu mamy ćwiartkę, mamy proszę ciebie tort, 25 świeczek. 18 po 7 w Dublinie, a u no to... Filipa która no to godzina? 9 to PM. PM. PM? To gdzie ty jesteś chłopcze? Ja ty... jestem w Posen. to jest taka wioska koło Warszawy. Oh. Aha, czyli tak, taka, taka prowincja tak? od Warszawy. Nie, Warszawa to jest prowincja, a Poznań to jest. A to tam mają kafejkę netową? W telewizji jesteś. No jest pięknie. A Filip, no. powiedz nos upodrowali, co? Nie, bo ja nie występuję dzisiaj. Jak coś tu się tak świeci trochę? Tylko siedzę przed komputerem. I Aha. Z Łukaszem i moim najlepszym kolegą i gadamy. Pozdrowienia dla Łukasza. E, Filip, nie wiem, czy, czy wiesz, ale jesteś w tej chwili na żywo w podcaście. No, ty mówisz. No. Ale jakoś tak mało zaskoczony. W 25. Tak. Tak. Zuzo zaczęła z nami od samego początku. Nieprawda. Nawet na świecie nie było. Ja nawet nie wiedziałam chyba o tym. Właśnie, dlatego proszę przesłuchać podcast pierwszy na samą końcówkę, jak y, na meczu byliśmy tak, razem. Rzeczywiście, zuzo. jak się szminka złamała. No i wtedy ona mi podrywała na tym meczu. No jasne. Widzicie? Wszystkie y, drogi prowadzą gdzie? Do podcastu numer 25, tak? Tak. A już mam prezenty, które. Y, tu w ten, to, to mam. A, tu, bym, a ten, a pod... koszulek y, podcastowych. Tak. No, mam na XL dla ZUS -y i L... no, no. dlatego. Dla, Bo jest teraz dla... w ciąży teraz to. No tak. No to jest w ciąży? No i mam XS dla, dla Poli też mam. Z takim wielkim pomarańczowym sercem i z tyłu napisane jest I Love Podcast. A powiedz mi. sms a mi... tam dostałeś. Nie ja to do Łukasza przyszedł. od kogo? A powiedz mi, a czego byśmy sobie życzyli na 25 podcast? Żebyśmy mieli o czym rozmawiać chyba, nie? No żeby się tematy nie skończyły i poza no. tym, żeby, no żeby.. Żeby nas słuchacze nie zradzili. No, słuchacze powoli słuchają nas więcej, ale... Tak? Ściągają nas? Nie, ja ży życzę tego, żeby było tyle samo spontaniczności, ile jest nadal. Chociaż po moim głosie tego pewnie nie słychać, ale jestem trochę chory, energii mi znowu wypadły, ale to tak było. Filip, a ja nam życzę, żebyśmy mieli dalej te ochoty i zapału, żeby to robić. Aha, właśnie. no właśnie, to też. Ale ja Ci wysłałem prezent. Wysłałem Ci prezent, który pewnie przyjdzie po świętach i, i na tym prezencie też jest coś napisane. żeby to, związane z zapałem, który będziesz miał, bo jeśli w instrukcji obsługi to na pewno będziesz miał i zapał, i czas na podcast. Ojoj. Oj. Ojej. To ten konkurs. Pozyw o rozwód. No dobra. A Filip, powiedz sobie słuchaczom, co robisz w tej chwili w Poznaniu, co? Oglądam na telewizję w UTK. Cały dzień, a to. Tak, cały dzień by się do się u nich w studio i, i, i ten. A teraz zakupy mango też oglądasz? Chwarzyski tydzień leciej teraz w telewizji. O! Lepsza telewizja. Nieprawda, telewizja trwa mi jest lepsza. Nie, bo ja tam nie wytrwam. Nie wytrwam, nie nie? No. no z tego co ja wiem, to Filip się szykuje tam gdzieś do jakiejś szkoły na bycie reżyserem czy kamerzystą. No i mam no. teraz praktykę, takie warsztaty te praktyczne, tak? Tak, tak, ja tutaj reżyseruję program pół dnia wieczorne. A myślałam, że montażystą? To nie montażystą, nie monterem? Nie, monter nie, monter. Mon Już nie. A no monter jestem też, ale to, to taki. Po godzinach. Słuchacie? podcastów nie tylko dla olów. Mam tutaj prawdziwy żywy telemost, czyli Dublin łączy się z Poznaniem przez łącze telefoniczne, kablowe, radiowe. E, ja dla was taką mam ciekawostkę, to jest ten kabel, który położyli pod Atlantykiem i on tam gdzieś się zagubił, zawinął się i on tam się zawinął pod Francją do Polski i tak, więc mamy w tej chwili transatlantycką rozmowę Irlandia-Polska przez Morze Celtyckie poszło i w ogóle teraz się nie bądźcie nie bądźcie zdziwieni jak ameryka jest bez, bez łączności bo ten kabel to myśmy zwinęli do Polski właśnie do Filipa. Halo, Filip, czy nas słyszysz? Halo. Proszę bardzo. Halo, halo. Poznaniu? Tak, Roger, halo. Roger, Roger, Tak, mogę powiedzieć wierszy. Roman, administruje. Halo. Halo, czy mogę powiedzieć wierszy o Poznaniu? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Słuchacze bardzo by chcieli posłuchać. Ja proszę bardzo. Ja się wzruszę. Słucham. Poznań to moje miasto rodzinne, kocham to miasto jak żadne inne. Ale piękne to było. To było bardzo wzruszające, ale. Poruszające. Mnie to nie rusza, to też pewnie inne słuchacze, bo my jesteśmy z innych miast niż Poznań, no ale Poznań wiem, no gdzie ja, leży. Ja jestem z Poznania. Zutaj jest, przepraszam, ja zutaj jest Poznań. się tak. na krześle nawet trochę. A Filip, no w takim razie, skoro już jest tyle o Poznaniu. Powiedz, odwiedziłeś koziołki słynne na ratuszu u Was, co? Czy się tryknęły? Nie, nie, nie, nie. ja nie, nie, nie, nie chodzę takimi utartymi szlakami, a Aha. mam swoje tutaj. Bo... A to gdzie chodzisz, Bec? Ostatnio byłem w Domu Kultury Jubilat. No kurcze, no, on był spalony, to... ja tu przepraszam, bo tu teraz Alek będzie się czuł wyłączony z rozmowy. Tak, i ten, no. dowołuje się do spotkania z, z Julią Boską. I... Julia, właśnie, mogę mało prywatę tutaj zrobić. No to, z Julią przeprowadzimy wywiad. Ja, nie, nie, ja chciałam pozdrowić Julię i Blankę z Poznania serdecznie oraz Ani z Krakowa i brata Darka z podcastu. Gołda, dobrze mówię? A tak, to znamy właśnie. Właśnie, bo to całe w rodzinie wszystko, się znamy. Myślę właśnie, że żona Darka z Gołdy. Ale to nie mówmy tak. Ha? Tylko pozdrawiamy. No dobrze. Mamy Gołdę. A Filip, a powiedz czy to jest prawda, że na Wildzie, tam, mieszka Satan? Prawda. Nie, nie. Każdy zdępca to bo ja takie słyszałem właśnie yy, piosenki, że właśnie na Wildzie w Poznaniu mieszka szatan. A no to piżama porno. Piżama popry. O, ale to ten. No, to, no to, ale to, ale... to jest taka dzielnica. To co, jest że... taka dzielnica, że ta zabawa nie jest dla no. dziewczynek. Tak, a Zuza, pytanie, jak się nazywa wokalista piżama porno? Nazywa hmm. się on, Krzysztof Grabowski. Brawo, brawo, brawo dla tej Pani. Dziękuję. Będą jakieś nagrody? Będzie chwila, będzie po przerwie chwila muzyki, a w tej chwili w tej chwili w muzyce będzie bardzo fajny otwór, który śpiewa właśnie Krzysztof Grabowski, tak? No może też, ale też postaramy się, postaramy na prośbę słuchaczy, postaramy się, oczywiście serdecznie pozdrawiamy i oczywiście kupujcie polskie nagrania legalne, nie pirackie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Poznań to moje miasto. I dziękujemy już za tą chwilę przerwy, za tą chwilę muzyki, jak widzę, że się wam podobało, już wiemy o czym jest Poznań, wiemy co, gdzie czeka w kogo w Poznaniu. Filip, jak święta spędziłeś, co? To spędziłem przyjemnie, rodzinnie i nie jadłem za dużo, bo, nie. bo, bo się odchudzałem i w ogóle nie mogę jeść dużo, jakaś mi zalecił dieta. A, a miałeś, y, nie, nie wiem, taką, jaką tam tradycję macie na święta wielkanocne w domu, czy miałeś Barsz biały? z białych rzeczy miałem obrós i kiełbasę. A, no, kiełbasa. No, kiełbasa daje radę, nie? A u was, Arku, też No, kiełbasa? u mnie jest biały barsz, kiełasa Aha. też jest, szyneczka jest i generalnie Szczepan, który w tej chwili znowu gdzieś się zgubił, był no. przebrany znów, oczywiście, za króliczka, bo y, jest kotem, ale królików w Irlandii nie ma. No. Królików? No, nie widzieliśmy żadnego. Był ten, do, taki do gotowania, był z folii takiej, jak to się mówi, próżniowej zapakowany. No dobrze, dobrze, był, ale uciekł, uciekł na pola achemańskie stepy. O, a Filip, a posłuchaj, a malowałeś pisanki? Właśnie. Markerem. Nie malował, dobrze. Nie. Filip, o. w takim razie, skoro dzisiaj wtorek, 20 już chyba któryś, nie, 19, 18 kwietnia, tak? Jakoś tak, tak to tak. pójdzie. Filip, pytanko, czy oblewałeś wczoraj dziewczyny wodą, co? Dziewczyny wodą, śmigus dingus. Śmigus. Pasuje ci. Śmigałeś, dyngałeś. Tak, stałem na szesnastym piętrze na osiedlu, na osiedlu Rusa i puszczałem na dół worki z wodą. I, i trzech ludzi z rannych. rannych. chłopak jesteś. No to, no to nieźle, nieźle. Ostro poszalałeś, ostro poszalałeś. Zuchłopak. Lubię szaleć w te dni jednak, widzę, że to, że to wiosenne przesilenie to tam poszło ostro w gnaty. No, hormony tam się potem. Ale no. tak to jest, że tutaj dzieciaki na siebie mają takie zabawy, że, zabawy, no. że puszczają worki, worki z wodą, no albo butelki. Żeby... Albo smoczki napełniają takie no. Też, no. Tak, smoczki, jakieś takie debiko, be z tyłu korek od octu i się wlewało i spuszczało na kogoś, nie? No tak. Dokładnie. A, a propos pisanek, to ja chciałam powiedzieć, że ja próbowałam pomalować pisanki przed świętami i nie mogłam znaleźć farbek żadnych. Przechodziłam a w sklepie? W sklepie, no, i poszłam do jakiegoś tam newsagenta i znalazłam, ale takie beznadziejne, że... Ojej. Nie chwyciły. Znaczy tak musiałam pięć razy nakładać. A w ogóle to w Irlandii nie ma białych jajek, tylko są takie brązowe. No, takie brązowe są no. Solarium to To jest w nowej cenie, złotych 50 zamiast dwóch. Oj oj oj, to, Ta. tak bardzo drogo. Nie no właśnie staniała z dwóch. Aha. A może przywieziesz nam trochę jaj? Przywiozę wam, to chcecie. Dobra. Filip, słuchaj, w takim razie ja bym chciał zamówić sześć kartonów. Jajek? Papierosów. To? bo jest ostra przebitka. No, nie słuchajcie, nie ma co ukrywać, bo wcale się tego nie wstydzimy, że Polacy przeważnie, jak są w Polsce, przywożą tutaj papierosy do Irlandii, tak. gdzie są dwa razy droższe papierosy, albo nawet trzy razy droższe, no i jest ekstra przebitka, nie? Mam, mam, mam, mam, jak to Zuza pisa, mam Malboro... Jak to Zuza? Nadwyżkę Malboro. Nie, nadwyżkę. Mam nadwyżkę w Malboro. Malboro no. No, no. Tak dokładnie. E, tak więc Filip, ja chcia, chciałem brać o sześć kartonów. Co tam u Was się dzieje, chłopaki dziewczyny? A tęsknisz chociaż ten To na Już mnie nie ma. Dwa tygodnie w nie, to, to co. to co? To... Masz plany w Polsce co, te, na te parę dni? No i kiedy wracasz? To właśnie. Dwa, plany mam takie, kręcę dwa podcasty. Jeden o harcerzach, a drugi w towarzystwie polsko z panem, panem Krzysztofem, ale to Państwo usłyszą. Jeden jest podcast harcerski, ale to to na razie, to a propos tego co Arek mówi, nie wiem czy tam Państwo pamiętają o, o harcerkach Arka, to ja tutaj też chodzę, one mi zbieram, moje były harcerki i przeprowadzam z nimi wywiady. I naprawdę będzie fajnie, takie powrót do przyszłości. I naprawdę, naprawdę coś z tego może być fajnego. No to już się tak takim szykujemy, się nie możemy od, oczywiście yy, doczekać. A w tej chwili zapraszamy na chwilę muzyki, tak? I wracamy po przerwie, tak? Tak, no, ale teraz ja już nie będę śpisał. Proszę bardzo. Dziękujemy, Znów pięknie było, poszli chłopaki ostro po, o, po bandzie. Oj, poszli. Poszli, poszli, Zuza, proszę bardzo. No co ja mogę jeszcze powiedzieć, no. Czy ma dzisiaj opaskę taką na głowie czarną? Nie ma. Nie ma. Nie, mam tak trzecie oko mi wyszło teraz na, na czole. A powiedz mi. Myślałam, że być jakiś fajny, taki za No ale to wiesz, no. co jest? No właśnie, no bo musisz przyjechać tutaj i zarządzać. A co bezanie się nie potraficie poradzić, czy co? Potrafimy poradzić tylko ty Pakałeś płakałeś nam od kilku tygodni, by no, się spotkać, pikałeś. nagrywać podcast z Tobą. No. Tak więc to robimy w tej chwili. No i widzisz jak wychodzi. No, dla Ciebie siedzimy. Tak, ale od już dawno stwierdziliśmy, że mój głos nie jest w tym podcaście główną atrakcją. Ludzie raczej mówią, że to Wasze głosy są ciekawe, a ja jestem dobry w montażu, a Wy... A, tak. Ale jest telemost, co mówiłeś, 2 plus 1, tak więc... Znaczy nie wymiguj, właśnie. jak mówią za jednego, idą za wszystkich. Filip, słuchaj, jaki, masz pan jeszcze na te parę dni w Polsce, co? No właśnie, co jeszcze? jeszcze parę wywiadów z harterkami. No, i co jeszcze? No i muszę ten, muszę... nie, tylko tyle. No, no... A Pochwal się, co kupiłeś sobie, co? Właśnie. Pochwal się, no, słuchaczom. Po Popatrz. Patrz. Duży? Duży, 17. Ojojoj, oj, oj. a silny chociaż? No takich, że letwo daję mu radę. A masuje plecy? Nie, nie, nie, nie. Nie masuje, tak? A wodotrysk jest? Nie, też nie. A, fo a fontanna w środku? Nie ma fontanny, to jest komputer. Nie... Ej, to lipa za, to, lipa, lipa. To wiesz co, za lipa. te pieniądze to byś miał nowy. Tak, wycie z no. tocami rozmawiać, jest coś, tragedia po Więc... prostu. No ale i tak nas kochasz, nie? No. no właśnie, tęsknisz. Ja nie kocham, kocham, kocham. Nie, nie nikogo nie kocham. A jak już do siebie? Nie no my wiemy, że nas kochasz, tylko się nie przyznajesz. Tyś tam, no. No. Właśnie. Gdzie to, to ja się rozłączę. No. E, nagrajcie ten podcast jeszcze raz od samego początku, żeby mnie w ogóle nie było, wtedy naprawdę ludzie będą słuchać. Halo? Halo? Halo, halo? Filip, dobra, słuchaj, my to jeszcze ciągle nagrywamy, więc nie wymiguj. Właśnie. E, to co? Już się temat skończył, tak? Tak, ja jestem bezwzględny chwilowo. A może chwilę muzyki? A może chciałbyś sprawdzić, jaka jest wydarzenie pogoda, co? Nie, bo mogę sobie sprawdzić w komputerze, jaka jest pogoda. A, bo na przykład zapytać co, co słychać u nas. Właśnie. W ogóle nas nie zapytałeś, o sylwestra nawet. Nie, no, bo wiadomości. Ani o wakacje. Nie, o, nic nas nic, nic nie interesuje w ogóle, co my robimy. Nie, to nie, dobra. I my tu na głowę stoimy, no, żeby żebyś, tutaj z tobą się połączyć. Widział, co, myśmy, co myśmy A ty przeszli, mówisz, że nada? Co myśmy przeszli tutaj, ile stresu. Zobacz, I... czy ktoś to będzie z nie pewnie, żebyś słuchał, no. słuchaj. To jest podcast życiowy. Słuchaj, nikt nam nie mówi co mamy robić. Właśnie, Właśnie. Robimy sami to, co chcemy i to, co lubimy robić. Właśnie. Właśnie. No, no, to jest pierwszy podcast, który robi Ciebie ze mnie. No właśnie, ale jak to bez Ciebie? Jak to bez Ciebie? Tam Przez jesteś, na kablu, jest tym atlantyckim, przekopanym do Polski. No, już tu fachów proszę nie stroić, tak? Właśnie. No. Filip, do góry, słuchaj, jesteś teraz u mamusi, na jedzeniu, więc sobie pojedz. Pielogi. Pierogi. Pierogi. Naleśniki, dobrych polskich chlebek. Mam, mamusia mieszkać w Stanach, a ja jestem w środę. Wódeczka, nieważne. Wszyscy wszystkie dzieci nasze są. Mama zamroziła na pewno wcześniej już. ta temu wyjechała. No, Odmroziłaś teraz. No, także ten. Jest... Ale Filip, to ciesz się przynajmniej swojskością, że jesteś w no. wśród swoich. Właśnie że chodzisz, te uśmiechnięte twarze widzisz wszędzie, na każdym kroku. Piękny nikt, język. Nikt, tak, piękny język, nikt nie marudzi, nikt się krzywo nie, nie patrzy na ciebie, nikt ci niczego nie zazdrości. Nikt nie mówi thanks a meal. Thanks I'm a meal. Czy tam familiar. I'm czy... going to the lunch. Nikt, nie mówi. nikt tego nie mówi. No. No. Pan y, kierowca macha do każdego ręką w autobusie <laughs> i dziękuję za przejazd. Tak. Jak? A autobusy są tylko jednopiętrowe, a nie dwóch. Nie ma kłopotu, nie trzeba się wspinać. Nie spadnie z góry. Jak ktoś ma lęk wysokości. Także ja nie wiem, powinieneś docenić tutaj. No. Halo. No. Halo. Halo. W są piętrusy. Jakie piętrusy? Nie ma w poznaniu. Kłamiesz no, w. jeżdżą. E tam. No tak. to nie pozna Mam na kierowcę autobusu, żeby się zatrzymał, to on mi popukał w czoło i nie wiedział o co chodzi. No, bo taki, no, no właśnie, bo taki bo to, był przejmy. Bo to, bo to, <laughs> to jest słynna polska gościnność. czyli. E, golonka i, i Bigos. I, I Zasmaszka. A Filip, e, czy jadłeś już tą słynną polską e, golonkę z włosami? Właśnie. Nie, nie jadam golonki. Włosy tylko zjadłeś pewnie. Widzicie, tak na siłę przedłużaj tę rozmowę, nie możemy skończyć. A, a Bigos, halo? halo? Halo, halo? Wy na siłę musicie przedłużać tę rozmowę. Nie możecie słuchaczom dać odetchnąć do mnie. Dobrze, chwila muzyki, tak? Chwila muzyki, proszę bardzo. Pozdrawiamy w takim razie. podcastów tylko dla Olów. Dobra. Dobra, słuchaj Filip. Chciałeś, Tomasz. No. No, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Włączamy się. Dziękuję za rozmowę. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich słuchaczy w, w Polsce i chciałbym powiedzieć, że mm, spotkałem się z Julką i Julka została nagrodzona prezentami, które w konkursie na, na imię czekaj, jakie to było? Kulfon. Za poziomki? Ta, yy, Magda. Nie, dziewczyna... Kulfona? Magda. Monika. Monika. Monika. Monika. I co? I, nagro... I została odebrana? No i dostała nagrodę, bardzo się cieszyła, bardzo miła no, Julka jest. I pięknie. I jak Państwo przez, y, będą słyszeć w podcaście harcerskim, to Julkę też zaliczy, zaliczyłem do harcerek. Zaliczyłaś też? Tak? No to dobrze. No, to dobrze. <laughs> Filip, w Filip razie my Ciebie ściskamy serdecznie, dziękujemy za te parę słów, że byłeś z nami. Słuchaj, oto niech Cię nie boli głowa, Właśnie. bo my to sobie damy radę no. i tymczasem chcemy, chcemy Ci pomachać przez okno. Widzisz, Widzisz nas? Machamy. Machamy. Alek ma białą czapkę, ja nie mam opaski. I życzymy Ci wszystkiego dobrego i żeby Ci ten czas w Polsce długo leciał. I żeby Seawardlessy były ładne w powrotnej drodze. A samolot się nie spóźnił. Oj ty kurno! O, to żeby kontroler był taki fajny, Helmut jakiś. Będzie fajny. No. Dobra. Dziękujemy. No. Ozdro. To tej. Tej. Słuchacie, podcastów tylko na aniołów. Jak widzieliście, jak słyszeliście sami, Filip nie był zbytnio rozmowny się przez telefon. Może tam był gdzieś skrępowany, może tam gdzie się wstydzi w każdym razie. My tu Dobry. jesteśmy ciągle. To jest małomówny, także. No tak ma po prostu. Tak miał, tak miał dzisiaj, pewnie nie miał dzisiaj swojego dnia, ale my tu jesteśmy i postanowiliśmy dalej powiedzieć wam parę słów, co w ogóle słychać w Dublinie w tych dniach, pierwszych dniach, już takich troszkę cieplejszych, bo mamy od kilku dni w Dublinie prawdziwą wiosnę. Jest ciepło, coraz cieplej, Zuza, potwierdzasz? Potwierdzam, nie trzęsą się ręce zimna. Czapkę jeszcze, co prawda, nosimy, ale jest przyjemnie. Pączki już powychodziły ładne na drzewach. Tak, i w sklepach są też pączki dobre z drzewem Ostatnio tak? Tak, odkryłem tak, taką cygiernię, odkryłem francuską, wyobraźcie sobie, które pieką pączki bardzo podobne do polskich, tylko troszeczkę im tam czegoś brakuje, ale już są dobre. W ogóle smażą pączki, tak się mówi po ponoć poprawnie, tak? Tak, smaży się, to prawda. A w nie. środku jamie, dżem, dżem jest? Dżemik, ale Dżemig. nie, nie tak jak w Polsce, dobry, no. tylko troszkę inny, ale też daje radę. No, a może Polacy założyły jakoś, a Polak, Polak potrafi, to założymy jakąś tą piekarnię pączków. Tak jest. Nie? Mamy już chleb polski, więc teraz po, pora, na, po, pora na pączki, a później na co, na? na co, na czwartek? Na gorzelnię polską. <grym> Polska gorzelnia w Irlandii się przyda, tak bo, w, bo o, Wus... tak. tak, bo wódkę mają do niczego, niestety. Nie, nie, nie, słaba. sax Właśnie, Zuza, próbowałeś z nasze irlandzkie wódki? Jakie mają nazwy słynne? A wiesz co, nazwy to ci nie powiem. Nie, nie, nie, to nie wiem. Wódka boru i. Nie wiem. Smirno, tylko że to już nie jest irlandzka wódka. No, o, są są dwie wódki, no niedobre jak, jak, jak co. Jak barsz. Nie, niedobre jak czeskie wódki. <laughs> niedobre są czeskie. No tak, piwo czeskie jest dobre, ale. Wódka nie za są. Tak, tak, tak. No, no słuchajcie, to jest wiosna, czekamy na e, jakiegoś. E... Polaka, który ma głowę do interesów i otworzy w Irlandii polską gorzelnię, a tymczasem co? Co u nas? Co u nas właśnie? No cóż, no ja szczerze powiem, że tak obżarłam w Wielkanoc, że czuję, że moje zwoje mózgowe teraz się zajmują trawieniem, a nie myśleniem to, że Przepraszam, wszystkich słuchaczy, jeśli będę gadała bez sensu. No nie wiem, jak ty, Arku. Czy... A ja stwierdziłem, że w te święta w ogóle nic nie jadłem, bo jeszcze tak się obżarłem z Bożego Narodzenia, że zostało mi tak, słuchajcie, ja mi tak bardzo długo to wszystko się trafiło, że ja normalnie doczekałem bez jedzenia do, od Bożego Narodzenia do Wielkanocy i też w te teraz święta nic nie jadłem, bo byłem tak jeszcze obżarty z Bożego Narodzenia. Co ty to jeszcze tam z Lidla te, te tam wszystkie. białe kiełbaski. <śmiech> One chyba zielone już się zrobiły. Oj, oj, oj, oj. Słuchajcie, tak samo. Nie polecam nikomu białe kiebasy z Lidla. Nie po prostu toksik taki, że... brak no, słów. Te lenifely ze świąt tam padły, nie? Prawie, że... Bo karma się skończyła. <laughs> skończyła się karma i w ogóle... Yy, tak. Tutaj bo... sobie w tej chwili stoimy koło takiego pięknego kościoła, tutaj u mnie w okolicy. No i w tym kościele jest e, taki parczek, parczek na no wielkości, no takie boiska, nie? Piłkarskiego zuza. Tak. tak. Tylko taka trawa jest nie nieoszczerzona. Czyli dawno tu chyba nikt nie... No, ale takie boicho. Tam tak, tak boicho. Rama, taka... Mamy piękny zachód słońca przed sobą. Tak, cudny. Czy to cudny. góry Wicklow widać? To nie, to nie są góry. To są dachy jakiejś <głos> chyba fabryki wagonów tutaj w mojej okolicy. Ojej, co za pomyłka, przepraszam. No to tak. jest takie tutaj tutejsze ZNTK, czyli Zakład Naprawczy A. Taboru Kolejowego w Finlandii GMBH. Ach, roz... LTD. No tak. LTD. Tak, Późna poradnia, Słuchajcie, ja byłem ostatnim świadkiem zachodu słońca nad Atlantykiem. Wybraliśmy się na krótką przejażdżkę, taką małą, po zachodnim wybrzeżu. No i między innymi było nam dane zobaczyć zachód słońca. No coś pięknego, jak się słońce topi. Zawsze widziałem, jak się słońce topi w Bałtyku, a tymczasem widziałem, jak się słońce topi w Atlantyku. I teraz mogę wam, wam powiedzieć, że są dwa słońca. Jedno w Polsce, drugie w Finlandii. Tak więc... Tak, więc Kopernik się mylił. No, no niemożliwe, Arku. Kopernik była wolę kobietą. Ja jest przełomowa w ogóle. Jesteś prawdziwym myślicielem. Będziesz w encyklopedii na pewno. Tak, na pewno będę. I tu też. to też. Wszyscy będziemy <grym> za ten A, podcast. Uza ten podcast. Tak. tak, tak, tak. Uza, z tego co mówimy, to szukasz pracy, nie? No szukam pracy właśnie. No. Jak ci idzie no, jak mi idzie? no, staram się być aktywna bardzo, to znaczy nie, nie siedzę w domu i nie czekam aż do mnie przyjdą i zadzwonią, tylko ja tych idę i dzwonię. No i byłam już na jednym, drugim interwiu, no i może pójdę na trzeci nawet, kto wie. No, tyle przychodzisz, prawda, od drzwi do drzwi. Tak, jak z pracy nie wychodzisz, panie, to nie będziesz nic miał, znaczy ja wychodzę z założenia, że trzeba sobie wychodzić pracę, więc dobre buty noszę, wygodne, no i tak, no. Tak, ja też pamiętam, jak pierwszy raz szukałem pracy tutaj w Dublinie. no to trzy tygodnie depranę po, po Dublinie, w nazad buty zarte do, do podeszwy, no ale się opłacało, bo w końcu pracy sobie wychodziłem. Nie? Tak to, taka to jest prawda, że trzeba sobie pracy wychodzić, bo nie ma nic za darmo, nie ma nic. Ale później powiem Wam, że jak się tą pracę już wychodzi, to się ją szanuje i się z tej pracy no też mam nadzieję, że się jest zadowolony, bo no, bo jest to coś, na co się zapracowało. Nie? No tak, ciężko się zapracowało, nachodziło. No, no, no, no. no, no. Ale warto było, panie, no. Warto było i oczywiście nie ma nic za darmo. Nie ma. Nie ma, nie, nie, ma. Ma, nie, ma. nie ma. Jak to było, bez pracy nie ma kołaczy. Tak więc tak. od dzisiaj nasz podcast będzie płatny. No właśnie. <głos> żartujemy, żartujemy. Oczywiście wciąż, wciąż bezpłatny, wciąż na falach eteru. 20% gratis jeszcze. Tak, dorzucamy. zawsze. Właśnie w tego gratis to ja ostatnio kupiłem tutaj w Zablinie kubusia naszego, z polskiego. No, moje było 33% gratis. Tak, tak, zaszaleli. Trzy. Tak, to te trzy tak. aż tam było odczuwalne było. No właśnie nie wiem, bo to pola pija moja. Póra łyka więcej po prostu. Tak, tutaj też chciałam Pole pozdrowić, bo w tej o, chwili Pola ma ospę, no, pierwszy raz, ale zawsze to wcześniej, wcześniej tym, tym pomóc lepiej. lepiej. Ale dzielna jest bardzo, widziałam, dzisiaj Pole i dzielnie zaznosi naprawdę. Ma kropeczki takie wszędzie. Powiedziała, ta dzisiaj, z niej. Tak, po, po, powiedziała że jest właśnie taką Biedroneczką. Przy tak. okazji pozdrawiamy biedronki, biedronki nasze. Właśnie, pozdrawiamy. Halo, halo. Halo, halo. Gdzie jesteście, Biedronki? a może tu gdzieś w trawie. W Polsce gdzieś tam, tak? tak ja i... nie wiem, co oni tam robią. Właśnie. Tak. Kupa ludzi w ogóle teraz jechała na święta. Pewnie na dniach będą wracać. Słuchajcie, uważajcie też na samoloty, które tutaj latają do Irlandii, Central Wings, bo ostatnio bez, bez informacji dla klienta, bez informacji dla pasażera, ta linia zmieniła rozkład jazdy, tak więc jak macie już bilety kupione na Central Link do Dublina lub, lub z Dublina, to sprawdźcie sobie w biurze informacje klienta, czy dalej te godziny są aktualne z Waszych biletów, bo ostatnio wiele biletów było po prostu miało zupełnie inne godziny na bilecie oryginalnie, a potem się okazało, że samolot był już wcześniej, będzie później, albo coś w tym stylu, tak więc jak macie bilety do Dublina lub z Dublina, sobie sprawdźcie, czy są dalej w ogóle ważne, nie? O Jezu, to skandal. Jak to tak można bez... nie poinformować? No właśnie, no. właśnie, właśnie. Ja właśnie dostałem informację o dziwo na trzy dni przed wylotem, że się zmieniła godzina wylotu, nie? O Jezu, to dobrze, że na trzy dni przed, nie? Bo to... a nie trzy minuty przed. Tak, ale mamy oczywiście nadzieję, mam też kciuki, żeby tam wszystko się podziało, tak jak się ma podziać, czyli dobrze. by każdy trafił i zdąży na to, co ma, na co ma zdążyć. No bo, ale uważajcie, bo dzieją takie numery, nie? No właśnie, tu przestrzegamy Państwa tak. serdecznie. To za są ptaszki jeszcze, czy już nie ma? Cały czas śpiewają, no właśnie gadają i gadają, ja nie wiem, one tak chyba, takie raczej nie są ranne ptaszki. Jest bardzo ciepły wieczór. No, bardzo ciepły, bardzo. słońce się ma już coraz bardziej ku zachodowi. Już prawie znika za wiatą tego, tej, tego no, hangaru. zakładem tak. tak. Ten hangar nam tutaj, tak właśnie, yy, symuluje, tak? Góry wiklą. symulator Simula, lotów. Tak. A tu widzę, mam taką niedokończoną bramę to są, to są ruiny zamku, w którym Mel Gibson kręcił Braveheart. To on tam biegał. Tak, biegał, tutaj w Irlandii, tak się, każdy wie, że ten film Braveheart był tam o Szkocji, no ale widzicie, no. Ale, ale sporo scen nagrywanych było właśnie w Dublinie, nie w Dublinie, tylko w Irlandii generalnie. Tam zamek Trim, tutaj w górach Wicklow. No i właśnie tutaj w naszej okolicy, gdzie teraz sobie jesteśmy, jest stary zamek, w którym Mel Gibson, jako tamten, prawda, tak, e, brej, tam. e, czyli to walczy na serce, tak. skakał. Dawał radę. I tu miał właśnie swojego fryzjera, który mu tam tam chciał te włosy. No, oj, fryzera miał na <laughs> Tak, cioski metal. No, dokładnie. <laughs> tak, więc serdecznie pozdrawiamy Mela Gibsona i oczywiście cały soundtrack swojemu filmu Braveheart. nas były NRD również, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No co, słuchajcie, kończymy, kończymy ten podcast. Taki jest w sumie podcast wariowany, o wszy wszystkim i o niczym, ale bądźcie z nami w kontakcie, bo bo to wszystko przez to obżarstwo świąteczne. Tak, bo ja mówię, mózg po prostu nie pracuje teraz, teraz trawimy jeszcze. Trawimy. Trawimy i trawimy na trawie i na... Jednak... tak. No. Na mnie czeka seromak, czyli makoser w domu, nie wiem jak to zwał, tam zwał. Jaka jest kolejna, czyli makowiec z sernikiem na pół pomieszany, u mój mam pychota. Miks taki mnie. Tak, mamy teraz w Finlandii moją. A to ja zjadłam dwa mazurki od żony Arka przepyszne. To też od mojej babci, a to, babci. A to, a to na kto tak, nie? To, miło, to była taka, taka, tak. tak się nie. nazywa y, wspólna joint venture. 50-50 <głos> <głos> joint venture, tak. Czyli babcia z moją żoną piekły. Mm. No, ciasteczka świąteczna, mamy się okupę? O, ksiądz idzie chyba. Dale. Ksiądz idzie nas tu przegonić. Słuchaj, no, powiem, ksiądz zamyka bramę, musimy uciekać. Oj, Ten ksiądz to jest. Ksiądz jeszcze. Ksiądz to jest w ogóle Mel Gibson. Uciekamy są, słuchajcie. Może hasło, czy? E, czas czas już na nas. Tak, już musimy iść niestety, bo zaraz dzwony zaczną bić albo co, nie wiadomo. Chodźmy. Chodźmy. Dziękujemy Wam serdecznie za, tą, za ten podcast, dziękujemy za Wasz czas. Rama się zamyka, będziemy chodzić przez płotnic, dam radę, tutaj jest spódnicy, słuchajcie. Tak. Też da radę. Da radę jak zawsze i pozdrawiamy wszystkich naszych cierpliwych słuchaczy, którzy słuchają naszego gadania. Płośki świerkają, kończą no. świerkać, my też kończymy my też ten podcast. Wiemy, nie, można tak świerkać, nie. No i co, bądźcie z nami przez cały czas. Adres znacie www.nidekolaorów.com. Yy, tak, i pozdrawiamy i do usłyszenia. A pa, cześć.